Albowiem tenże Herod posławszy pojmał Jana i wsadził go do więzienia dla Herodiady, żony Filipa, brata swego, iż ją był pojął za żonę. Bo Jan mówił Herodowi, nie godzi się mieć żony brata Twego. A Herodias czyhała nań i chciała go zabić, ale nie mogła. Albowiem Herod obawiał się Jana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 i podobała się i współsiedzącym, rzekł król do dzieweczki: Proś mię o co chcesz, a dam ci. I przysiąg jej: O cokolwiek byś mię prosiła, dam ci aż do połowy królestwa mego. Ona tedy wszedłszy, rzekła matce swojej: O co mam prosić? A ona rzekła: O głowę Jana chrzciela.